Głosy. Czyli podsumowanie tematów dnia. W audycji Wybieram Dwójkę gościł dziś Andrzej Seweryn. Znakomity aktor i reżyser kilka dni temu odebrał nagrodę imienia Bronisława Garemka za wybitne osiągnięcia w umacnianiu relacji polsko-francuskich. Artysta mówił m.in. o swoim patriotyzmie, ale też niesłabnącej fascynacji francuską kulturą.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 Prezentowaliśmy tutaj, wspólnie zresztą z Jerzym Radziwiłowiczem kiedyś teksty Natali Sarot w czasie salonów poezji u nas w teatrze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 polskich wielkich dzieł literatury. O tym również mówi nasze przedstawienie. Stawia przed nami pytanie o to, co jest ważniejsze. prawda? Czy jednostka jest ważniejsza, czy, czy naród. A mowa o spektaklu już Piera Korneja w reżyserii Andrzeja Seweryna. Premiera w Teatrze Polskim w Warszawie już jutro. Z kolei w sobotę aktor i reżyser będzie świętował 80. urodziny. Krystyna Budnicka, działaczka społeczna, członkini Stowarzyszenia Dzieci Holokaustu, jest w tym tygodniu bohaterką cyklu Zapiski ze Współczesności. Jako jedyna z całej rodziny przeżyła powstanie w getcie warszawskim. Miała wtedy 11 lat. W dzisiejszym odcinku cofnęliśmy się do roku 1943. Bunker był na tyle bezpieczny, że była woda pitna. Ja niestety nie umiem powiedzieć, jak to było, jak to, jakie tam były te urządzenia, bo myśmy byli na bazie piwnicy, po, poniżej poziomu piwnicy, bo to była wykopana. Jak to było? Właśnie ten mój brat Rafał, który, który jak mówię, był jakoś technicznie wykształcony, on, on był mózgiem i głową całego tego interesu, że tak powiem, żeby tam było bezpiecznie. I to nam dawało możliwość życia. Tam dzieci nie nie było, jeśli chodzi o dzieci to byłam tylko ja, tam była dziewczyna taka może, może 15-17 lat, ale dla mnie to już była dorosła, a tak to z, z dzieci byłam tylko ja, bo mój brat też się już nie zaliczał do dzieci, bo on był bardzo, bardzo już taki aktywny i męski. No, oni chodzili ciągle po kanałach, wiedzieli co się dzieje po stronie aryjskiej, a to opadali, że byli w pasażu Simonsa, że coś się pot, że tam, że tam gdzieś tam była jakaś łapanka, że tam, coś tam ktoś tam do, do kanału wpadł, no i takie różne rzeczy, to ja to tylko słyszałam, ale ja nie byłam zaangażowana, jakoś nie wiedziałam bardzo co się dzieje. I tam się nasz naszy ten żywot, był, teraz chodziło o to, żeby, żeby przetrwać, bo po nas przyjdą, ale nie mieliśmy właściwie szans. Ostatni odcinek wspomnień Krystyny Budnickiej, jutro, kwadrans przed 13. W audycji studio projektowe mowa była o architekturze dworcowej w międzywojennej Polsce. Jednym z gości był doktor habilitowany Michał Pszczółkowski z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Lata międzywojenne, no, chociaż jest to krótki okres, to zróżnicowanie architektoniczne jest duże. Lata 20 i lata 30. to są.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 Graniczny pomiędzy Polską a Związkiem Sowieckim. I to była rzeczywiście brama do Europy. Punktem wyjścia dla tej rozmowy była publikacja wydana przez Stację Muzeum w Warszawie. Pogłosy rozpoczęliśmy od tematu związanego z teatrem i tak też zakończymy. W poranku dwójki zapowiadaliśmy Jubileusz nowy spektakl teatru dramatycznego w Warszawie. Przedstawienie jest inspirowane filmem Derek'a Germana. Wow, jest to ogromne! Nie co nie wierzyłeś? A bądź ja wszystko robi z klasą. Dopóki muzyka jest wystarczająco głośna, nie usłyszymy, jak świat się rozpada. Maciej Jaszczyński, reżyser spektaklu Jubileusz. Derek Jarman był jakby dla mnie bardzo ważnym artystą. Jak studiowałem jeszcze w Wielkiej Brytanii i przechodziłem przez edukację filmową brytyjską, ten Jarman był kimś, kogo się bardzo mocno analizowało i który podważał Londyn. Londyn, który jest y, miastem wspaniałym, ale też bardzo trudnym. On potrzebuje swoich przewodników i jakby Jarman, dzięki moim profesorom ze szkoły, stał się jednym z tych przewodników. I potem, jak zacząłem rozmawiać y, z Dyrekcją Teatru Dramatycznego i zadawać pytania o to, o czym w ogóle opowiadać, padł temat kontrkultury. I jakby polska kontrkultura nie była za bardzo... Ona była uruchamiająca, ale nie znaleźliśmy z dramaturzką Marią Gustowską, nie znaleźliśmy sposobu na to, w jaki sposób opowiedzieć polską kulturą, polskim punkiem o współczesności. I wydaje mi się, że Jarman, który stał się naszym przewodnikiem, on zrobił to już 50 lat temu i teraz my staramy się wykorzystać ten potencjał, który on nam zostawił w spadku i zadać pytanie o to, czy jego mimo wszystko pesymistyczne wizje przyszłości się zrealizowały, czy się nie zrealizowały. Premiera spektaklu w Teatrze Dramatycznym w Warszawie jutro. W przedstawieniu pojawiają się wątki szekspirowskie i to dobry moment, by przypomnieć, że dziś przypada 410 rocznica śmierci Williama Szekspira. W ogłosach to już wszystko. Już za chwilę połączymy się z festiwalem Transport Literacki, a później w Filharmonii Dwójki retransmisja koncertu BBC Scottish Symphony Orchestra pod dyrekcją Ryana Wiggleswortha. Monika Zając, do usłyszenia. Autopromocja. 20 grudnia 2010 roku Jawar Panahi zostaje skazany przez irański sąd na 6 lat więzienia oraz 20-letni zakaz kręcenia filmów, pisania scenariuszy, udzielania wywiadów i wyjazdu z kraju. W oczekiwaniu na rozpatrzenie odwołania od wyroku zaprasza do domu swojego przyjaciela, irańskiego reżysera Moshtabe Mirtach Maspe. Opowiada mu o filmie, którego nie może zrealizować. Snuje także refleksję na temat sytuacji, w której się znalazł. W ten sposób powstaje dokument, to nie jest film, o którym porozmawiamy. W niedzielę o 13.30. Zapraszam, Michał Nowak.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 Folk jazz, ambitny pop i piosenka z dobrym tekstem, muzyka dawna i współczesna. Ważne jest również słowo. Dla mnie to najbardziej osobiste spotkanie z Państwem. Zapraszam dziś o 23.00. Piotr Matwiejczuk. Autopromocja. Już 10 minut po godzinie 19.00 opuszczamy teraz studio emisyjne Dwójki. O wszystkim z kulturą. Dobry wieczór Państwu, Katarzyna Hagmajer-Kwiatek. W Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich mam prawdziwą przyjemność powitać Państwa z miejsca, w którym rozpoczęło się właśnie wielkie święto książki, a jeszcze bardziej autorów, również tych, którzy na pisarskiej ścieżce stawiają dopiero pierwsze kroki. To Festiwal Transport Literacki. Jesteśmy w Dźwirzynie. Audycję w Studiu Warszawskim realizuje Magdalena Wojtulanis, a tu na miejscu w Hotelu Senator delegacja Radia Koszalin Adam Wasz. I Cezary Lejtan. Ten szum, jeśli Państwo słyszą, to najprawdziwszy szum morza na tarasie przed naszym plenerowym studiem. Troszkę jest może cichutkie, dlatego że już po, po porannych wzburzeniach się uspokoiło. A tutaj, właśnie na tym tarasie przed studiem, jest, jest ze mną dyrektor artystyczny transportu literackiego Artur Burszta, który ledwie parę godzin temu po raz 31 zainaugurował literacką imprezę. Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Rzeczywiście jesteśmy nad morzem. Chciałoby się powiedzieć, że szkoda, że Państwo tego nie widzą, ale proszę nam uwierzyć, właśnie zerkamy na fale morskie. W kierunku tego wielkiego błękitu przez, oczywiście jak to nad Polskim Morzem, ścianę sosnowego lasu, ale oczywiście nie ze względu na przyrodę się tutaj spotkaliśmy, tylko literaturę. 400 osób na sali, ponad 400 osób, zrobiło to na tobie wrażenie? Ogromne, dlatego że festiwal odbywa się po raz 31. I tak jak w słowie wstępnym powiedziałem, w połowie lat 90. wydawało mi się, że to będzie historia na chwilę, że to się skończy po trzech, czterech edycjach, bo ileż razy można robić to samo. A tu się okazuje, że nie tylko trwamy, ale rozwijamy skrzydła i festiwal no, nadal przyciąga setki osób, które dojeżdżają do nas nie tylko z Polski, ale również z Europy, bo nasi rodacy rozpieszli się po całym świecie. No, są też goście zagraniczni, zagraniczni, proszę Państwa. A co więcej, festiwal Patrzy W Przód, tegoroczne hasło brzmi Tu zaczyna się dalej. Gdzie dalej prowadzi nas literatura? Interesuje nas moment, w którym literatura wprawia się w ruch. Co ją wprawia w ruch? No w końcu to transport. Ta zmiana nazwy nie była przypadkowa. Jesteśmy chyba jednym z nielicznych festiwali, który zmienia swoje nazwy, dostosowując do momentów y, i formuły, w, której dane w, w którym się festiwal znajdował. Kiedyś był Fort Legnica, y, rzeczywiście trochę niedostępny, ale to też była taka trochę strategia. Trochę oblężona stwierdza, tak. tak naprawdę, z Marcinem Baranem, Marcinem Sietlickim, Ełga Urzętka-Trzyczynem tak, tak tam, to pokolenie powdanym za chodziło o, o rewolucję, chcieliśmy po prostu y, y, trochę ten mainstream y, literacki w Polsce z lat 90 strącić z, z piedestału. Potem był port yy, bezpieczna przystań we Wrocławiu, do której można było zawinąć bez yy, najmniejszego yy, problemu. Jak skończyliśmy 20 lat, przenieśliśmy się w góry do Stronia Śląskiego, bardzo potrzebny był reset i tam festiwal odbywał się w byłej stacji kolejowej, która za chwilę znowu będzie stacją, bo tory zostaną tam przywrócone, więc to, było, to była stacja literatura, natomiast oczywiście festiwal przez cały czas się zmienia, rozwija. Pęcznieje, staje się bardziej wielopoziomowy. Już dawno przestał być klasycznym festiwalem publiczność, scena, tylko dochodzą różne elementy i to ta nazwa transport literacki w pełni oddaje ducha tej obecnej formuły, a hasło. Tu zaczyna się dalej, no jakby pokazuje, że interesują nas rzeczy, które są trochę przyszłościowe, które dotyczą granic literatury, które absolutnie staramy się też przesuwać, bo zmieniają się czasy tak dla czytających, jak i dla piszących. A dlaczego wciąż dalej lubisz spotykać się z osobami piszącymi? Masz dla nich ciekawość, cierpliwość i wszystkie inne potrzebne cechy, żeby właśnie takie czterodniowe, duże wydarzenie przygotować? Y nie mam pojęcia, z czego to się bierze. Państwo muszą wiedzieć, że to jest najstarszy festiwal literacki w Polsce. Nieprzerwanie realizowany tutaj przeze mnie. No i te osoby, które są w gronie wspierających organizację festiwalu. Nie mam pojęcia, skąd bierze się to, że jesteśmy Y, trwamy dalej i, i y, y, funkcjonujemy. Y, y, no tak, to, to, to jest bardzo trudne pytanie, długo by na nie odpowiadać. Z gospodarzem, dyrektorem artystycznym Festiwalu Transport Literacki już musimy się pożegnać, ponieważ jest tu jedną z najbardziej zapracowanych osób. Ale w studiu witam serdecznie panią Ewę Kurylu, Kuryluk, która poniekąd po latach nieobecności pozwala nam powrócić do swojej poezji dzięki książce pani Anima, czyli Kangur. Dobry wieczór pani. Dobry wieczór. I witam również profesora Tadeusza Sławka, który tutaj w kilku rolach na festiwalu się pojawi. Zresztą świetnie ilustruje to witryna lokalnej tutejszej festiwalowej księgarni, ale też jego nowy tom poetycki, Ja, które nie będzie miał swoją premierę. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór. W pierwszym zdaniu inauguracyjnego wykładu podważyła Pani właściwie jego tytuł Wyobraźnia nie ma granic, przepraszam, granice wyobraźni. Taki był tytuł, a powiedziała Pani, że właśnie wyobraźnia nie ma granic. I myślę, że to takie bardzo optymistyczne stwierdzenie do w bardzo dużym stopniu wypełnionej młodymi adeptami literatury sali. To może nie zupełnie to, co ja powiedziałam, ale w każdym razie, jeśli Pani to zrozumiała tak, to być może ja to powiedziałam niecałkiem precyzyjnie. Chciałam powiedzieć, że w, w sztuce... Nie ma granic w tym sensie. Sztuka nie jest tym samym, co wyobraźnia. Wyobraźnia ma związek ze sztuką, ale sztuka już jest konkretnym jakimś produktem. Nie tylko wyobraźni, ale również wiedzy, wrażliwości, biologii, różnych innych rzeczy. Więc chciałam powiedzieć, że w tej podróży... Do granic sztuki, jak zatłutowałam kiedyś swoją książkę w istocie, chodzi zawsze o te granice, które stawiamy sobie same, które nam stawia społeczeństwo i które stale przekraczamy i idziemy dalej, stawiając sobie nowe granice. I też już chyba o tym nie powiedziałam, że zawsze, jako że jesteśmy raczej gatunkiem konserwatywnym, jak wszystko wszystkie to zwierzaki na tej planecie leniwym i, i konserwatywnym, to zawsze też nam jest smutno trochę przekraczać te granice i zostawiać to znajome terytorium za nami. Ale tak działa, tak działa nie tylko wyobraźnia, ale myślę cała twórcza myśl, która być może też często prowadzi nas do katastrofy, prowadzi nas na manowce. Pan profesor w tym roku, tak jak wspomniałam, nie tylko w roli autora, ale też tłumacza. Będzie pan między innymi prezentował przełożoną przez siebie książkę Poli Michan, Artemida Pocieszycielka. I zastanawiam się, bo tych książek przez pana przełożonych w biurze literackim ukazało się wiele. Mamy obok siebie Nika Kejwa i Williama Blake'a. Te cudze głosy szalenie... Poszerzają nasze wyobrażenie o granicach, prawda? Po pomagają nam trochę przekraczać granice. Pani też to zapewne wie jako tłumaczka, panie profesorze? Ja jeszcze się po drodze tam znalazła Emily Dickinson, prawda? Ha, tak. do całego kompletu, bo to jako taki głos zupełnie wyjątkowy. Ale tam wspomniała pani o Blake'u, oczywiście, bo może jeszcze będziemy o tym mówić przy innej okazji, ale. No to jest postać taka, która osobiście swojej twórczości oraz w tym, co mówił na temat twórczości sztuki w ogóle, a także stwarzając swego rodzaju ogólną filozofię wyobraźni, wydobywa wyobraźnię jako taki naczelny, egzystencjalny żywioł człowieka. No, więc to już nawet nie chodzi tylko o wyobraźnię jako domenę artysty, ale w ogóle D wyobraźnię jako tak jak starożytnie mówili o żywiołach, tak pewnie moglibyśmy w piątym żywiole umieścić wyobraźnię jako ten element, z którego, który napędza egzystencjalnie człowieka, z którego człowiek powstaje. Podziela pan to odczucie? I, oczywiście Blake jest taką klasą samą dla siebie. Ale generalnie to, jego takie mocne nasileń, mocny akcent położony na wyobraźnię, bardzo mi odpowiada, ponieważ to nie jest fantazjowanie, żeby to było jasne, prawda? To jest próba specyficznego myślenia. Myślę, że dla Blake'a wyobraźnia była szczególnym rodzajem myślenia z wykładu jeszcze dzisiejszego jedno sformułowanie zwróciło moją uwagę, mam nadzieję, że tym razem przytoczę je precyzyjniej o tym, że każdy projekt każdy człowiek ma swój projekt życiowy i że ma właśnie tę jedną szansę daną, żeby go wypełnić. Ona jest dłuższa lub krótsza. Też wraca pani do czytelników, bo nie do końca do poezji, ale do czytelników ze swoją poezją po wielu latach. Dzięki temu zbiorowi, który właśnie się ukazał w Pani wyborze, Pani Anima, czyli Kangur. Jakie miejsce w Pani projekcie, by tak wziąć w cudzysłów życiowym, zajmuje poezja? Sama poezja nie wiem, ale zawsze interesowało mnie słowo. Moje losy tak się ułożyły, że znalazłam się dosyć szybko za granicą. Musiałam się nauczyć obcego języka przy okazji. Na początku miałam duże trudności, potem jakoś jak się go nauczyłam, to odkryłam, że mam dużą łatwość do języków, dobrą pamięć do słów, bo na tym to w gruncie rzeczy polega. I jakoś zaczęłam po prostu pisać, ale może nie tak spontanicznie, jak zaczynam w dzieciństwie malować, bo, bo to jest żywioł pierwszy. Prawda? Każdy może palcem na piasku coś narysować, natomiast słowa, język to już jest twój bardziej skomplikowany. Ale odkąd pamiętam z, z, z, odkąd się nauczyłam pisać, to bardzo mnie język interesował, choć o tym świadczy ten fakt, że kiedy zostałam nazwana kangurem, miałam tak. 4 lata, a kiedy zaczęłam pisać to słowo, to zapytałam ojca, czy nie mogłabym się pisać przez U kreską, tak jak góry, bo bardzo lubiłam góry, więc zauważyłam tutaj, że to, wtedy to będzie jakiś związek między tym kangurem a góra i też nadawanie sobie imion to jest taka dziecięca wielka zdolność do widzenia świata w metaforze, prawda? Na pewno, tak. Na pewno, która potem jakoś no, system podróży Państwowy polega na tym, żeby mieć jedną fotografię, jedno imię żeby utrudnić zmiany imienia, nazwiska, no dlatego chodzi, żeby nas jak najlepiej można było zidentyfikować w tym dowodzie tożsamości, natomiast nasza tożsamość jest w gruncie rzeczy płynna, zmienna i to wszystko, te wszystkie reguły kolidują z tym, czym naprawdę jesteśmy. A dla Pana profesora, czym jest poezja w Pana projekcie życiowym, ta poezja czytana i poezja uprawiana, poezja pisana? Nie wiem, czy ja bym w ogóle mógł powiedzieć o czymś takim jak mój projekt życiowy, chyba że, chyba, że zgodzimy się, że jest to przechodzenie przez kolejne etapy. Ja tak myślę, że to nie jest e, projekt życiowe, wymyślony no, więc, u zarania. Więc te pytanie, które stoi, stoi przede mną, czy znaczy może kwestia, która stoi przede mną, jest e, pytanie o granice zgody. Na jak dalece można się zgodzić na sytuacje, przez które w życiu przechodzimy. E, jak, dalece, mm, to, co, e, jak dalece może iść nasze przyzwolenie na różne okoliczności życiowe albo osobiste, albo publiczne, społeczne. No i to jest pewien rodzaj wypracowywania sposobu znalezienia połączenia między sprawami osobistymi i sprawami, osobi sprawami społecznymi. Czyli jak, jak połączyć w pewnym sensie pisząc, czy może przez pismo, jak połączyć to, co społeczne, to, co trapi nas dzisiaj niesprawiedliwość, okrucieństwo i tak dalej, tak dalej, z pewnymi problemami, które człowiek osobiście przeżywa jako własne, czyli jak zgrać ze sobą historię z biografią. To, co moje, z tym, co powszechne, od czego nie wolno nam umyć rąk I zresztą nie możemy nawet umyć rąk, choćbyśmy nawet bardzo chcieli. Więc dla mnie to jest takie pisanie z rodzajem wypracowywania e, połączenia między tymi dwoma wielkimi sferami. A jest tam jeszcze miejsce dla czytelnika? Czy czytelnik poniekąd zdarza się przy okazji? A, pewnie czytel... miejsce dla czytelnika oczywiście jest. Czytelnik zresztą, daj Panie Boże, sobie to miejsce wywalczy. Być może nawet przeciwko autorowi. I ja bym był nawet bardzo wdzięczny, ponieważ skoro stawiam sobie sam pytanie o granicę zgody, to pewnie takie samo pytanie powinien sobie zadać czytelnik. Jak dalece jest w stanie zgodzić się na, na to, co ja mu Podsuwam, sugeruję, nieśmiało zaznaczam, bo przecież nie śmiam niczego prezentować jako gotowej formy, czy gotowej recepty, gotowej odpowiedzi na cokolwiek. Świat cierpi na nadmiar ludzi, którzy oferują nam usłużnie różne upraszczające wizje i podsuwają rzekomo proste i zawsze skuteczne odpowiedzi, więc właściwie poezja z ostatnią, czy pisanie w ogóle jest ostatnią rzeczą, która powinno się podejmować takiego zadania sztuka ma, właśnie pani zgadza się z tym, że sztuka ma taką rolę ostatniego języka, gdzie najbardziej wolnego. Mówisz szeroko sztuka świadomie, że, bo zakładam, że nie tylko literatura może być wolna w swojej wypowiedzi na temat dzisiejszego świata. Ja może jeszcze raz wrócę, bo tutaj może to warto wyjaśnić, że ja użyłam tego słowa projekt, ono właściwie nie jest dobrym słowem i co więcej to jest słowo heideggerowskie. Ja go nie mam tak na myśli w tym sensie, raczej coś takiego jak Ptak śpiewa, na są takie śpiewające małpki, ktoś pięknie tańczy. Ktoś takiego, co, coś co odczuwa się samemu jako własny dar. Mm -hmm. Ja na przykład Maraj opisuje ślicznie jakiegoś swojego kuzyna, który od małego posypywał je, dzieci piaskiem, kładł je na ziemi i potem y, zaznaczał, on chciał zostać rzeźnikiem. I zaznaczał, gdzie by je chciał, jak to by je ciągnął i tak dalej. I to był, Mary napisał, to był jedyny w rodzinie, który miał bardzo jasno swój, już taki swój projekt sformułowany i co więcej, on go zrealizował. Więc ja mogę powiedzieć, że to nie jest kazus też każdego człowieka, ale część, część artystów staje się artystami bezwiednie, bardzo młodo. I potem to już jest taki pewien rodzaj nawyku. Nikt no to sobie chyba był nie zada... fajny przypadek Tak, też. nikt sobie tam nie zadaje. Co Jeszcze bo tutaj niestety byłam pasowana na, na pianistkę przez mamy, więc musiałam, żeby jej widziałam, jak jej strasznie zależy, to ja jeszcze też gram. świadoma, że jestem mało zdolna. I dopiero w Wiedniu, kiedy już byłam tak przeciążona nauką obcego języka i, i innych języków i adaptacją, to się zbuntowałam i przestałam grać. I wtedy od, od, od, odkryłam, że ja będę malować. Ja zrozumiałam od razu, jak mi się raz coś udało porządnie namalować, że ja to umiem, a że ja nigdy nie będę grać w odróżnieniu od mojego brata, który już komponuje, że nie jestem zdolna. Więc raczej w tym sensie takiego, że mieć do czegoś, Dryk, prawda? Coś takiego. I żeby to móc wykonać, to jest niesłychanym przywilejem, dlatego że większość jest w nędzy, nie może się wykształcić, wybucha wojna, zostanie, zostanie zbombardowana, zostanie zostanie straumatyzowana. No bo będzie o, się musie, tak jak, musiał jak, borykać, musieć borykać z, po prostu z codziennością, żeby móc przetrwać. Tak, tak, no przecież życie jest takie ciężkie, i, a sztuka jest... tym, Więc to jest jeszcze wielki przywilej tych nielicznych osób, że chciała tańczyć tańczy. Chciał śpiewać, może śpiewać. Większość, czy chce, czy nie chce, zostaje w zarodku zniszczona. A artyści mają pisarze też jakieś zobowiązanie właśnie wobec świata. W Pani odczuciu czy jednak ono się wyczerpuje w tym zobowiązaniu wobec właśnie własnego talentu, własnego ja daru? Ja myślę, że tak, że to się wyczerpuje, dlatego że na przykład pisamy o tych małpkach, takich tam w Wietnamie, którzy żyją w parach i przez to, że one ciągle ćwiczą w parach są monogamiczne, bo nie mogą z innym nie będą śpiewać tak ładnie. Robią akrobacji, i śpiewają. No to jest coś takiego, co jest, myślę, moim ideałem. No ale oczywiście w tym okropnym świecie, taki jak on jest, on jest nie do zrealizowania. No ale każdy ma taką swoją utopię. Ja zawsze robię tak, żeby było najlepiej. To znaczy tak najlepiej, jak ja umiem. A jak czegoś nie, nie umiem zrobić, to to porzucam. Ale nie mam żadnej tolerancji dla rzeczy, które się nie udało. Ja je rzucam, niszczę. Chcę, żeby to, żeby po mnie zostało to, co ja bym umiałam zrobić najlepiej, a reszta już nie. A pan profesor ma takie poczucie, że literatura może coś zaoferować światu, czy ma właśnie jakieś zobowiązania? Zastanawiam się, czytając nawet te książki, które w tym roku będą ważnymi książkami bohaterkami spotkań podczas transportu literackiego festiwalu, na którym gościmy w Dźwirzynie, jak dużo jest na przykład świata przyrody, w ogóle natury. Ona zawsze była obecna w poezji, ale mam wrażenie, że teraz towarzyszy temu taki ton um, obawy, lęku, chęci ocalenia. Pan profesor ma poczucie, że literatura właśnie ma jakieś takie zobowiązania? Jest teraz zauważalny taki nurt, że bardzo wielu artystów, e, ja to widzę, nie żebym był specjalnym znawcą, bo nie jestem, ale widzę na przykład spoglądając na teatr. Mamy w Polsce chyba osiem aktualnie rozgrywających się Hamletów lub też sztuk, które się opierają na hamletowskim, na hamletowskim oryginale Szekspira. E, I myślę, że jesteśmy w takich czasach, może też na tym, to jest odzew sztuki na czasy, no nie chcę powiedzieć, że o, ostateczne, bo to byłaby może, daj Panie Boże, przesada, ale na razie trudne, czy też marne, że sięgamy do tekstów podstawowych. Szukamy czegoś, jakiejś twardej podstawy. E, i, I z jednej strony to jest smutne w tym sensie, że to jest odpowiedź na czas marny. A z drugiej strony jest to krzepiące, że ten fundament pod nogami ciągle jeszcze można znaleźć. Bardzo mnie też krzepi ten powrót do tragedii antycznej, które też zauważamy. Czy w ogóle do, do tradycji antyku, o do tym nie teraz powiedzieć, ale jest tego I, dużo I to, i, i, i to mnie krzepi, więc w tym sensie sztuka, y, ja nie sądzę, żeby ona miała moc ocalenia świata, bo takiej mocy ona nie ma. Ale ona może ocalić życie małej wspólnoty, może Kowalskiego i jego rodziny, może zapali im jakieś światełko. Jeśli tak uczyni, spełniła swoje zadanie. Mhm. Spotkania autorskie z panią Ewą Kuryluk i profesorem Tadeuszem Sławkiem w sobotę o 18.00. Tam właśnie będą, prowadzone, będą prezentowane najnowsze tomy, czyli pani Anima, i, czyli Kangur, pani Ewy Kuryluk i ja, które nie, profesora Tadeusza Sławka. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. My dziękujemy. Dziękuję. A teraz chciałabym zapytać młodą, a czy z długim już stażem bywalczynie Festiwali Biura Literackiego poetkę Antonina Tosiek, której tom Żertwy przyniósł jej w ubiegłym roku Nagrodę im. Wisławy Szymborskiej i Warszawską Nagrodę Literacką o pierwsze wspomnienia związane, właściwie sama już nie wiem, czy z wrocławskim portem? Wtedy to była stacja literatura i to był rok 2018. Przyjechałam do Stronia Śląskiego i warsztaty wtedy mieliśmy wsienne. Ja przyjechałam z napisanymi chyba 13 wierszami. Dopisałam jeden jeszcze przed samym przyjazdem, bo trzeba było napisać 13. No i wtedy byłam w połowie i tak się zaczęła moja przygoda i z poezją, i z pisaniem, i z biurem literackim. Co to znaczy połów? A połów to taka pracownia, dzisiaj już ma trochę zmienioną formułę, ale wtedy to była pracownia dla kilkunastu osób, które faktycznie były w pracowni wydawniczej. Czyli pracowano nad naszymi tekstami, jako nad tekstami z potencjałem książkowym, a potem wydawaliśmy taką wspólną książkę z wyborem naszych wierszy. Ja akurat byłam w takiej grupie sześcioosobowej. Każdy z nas jest już po debiucie książkowym, albo nawet po trzech książkach, jak Agata Puwalska, która teraz będzie na festiwalu, także właśnie ze swoją trzecią książką. No i ja zaczęłam od połowu a potem byłam we wszystkich kolejnych pracowniach. Pracowniach pierwszej książki, pracowniach drugiej książki, więc jestem jedną z tych osób, które przeszły przez całą stajnię Biura Literackiego od samego początku. A dlaczego? Co ci to dawało? Czy może dlaczego to lubiłaś? Bo zastanawiam się, czy to właśnie jest bardziej takie doświadczenie towarzysko-egzystencjalne, czy jednak zawodowe? I takie, i takie. Ja w Biurze Literackim i na tych festiwalach poznałam wiele osób, które dzisiaj mogę nazwać swoimi przyjaciółmi. I to jest taka towarzysko-egzystencjalna rzecz, którą sobie bardzo cenię. Na przykład Ani Adamowicz. Wybitną polską poetkę, a spotkałyśmy się tak tutaj o kiedyś w Stroniu Śląskim, a potem się okazało, że, no, że będziemy przyjaciółkami. Ale też na przykład Marcin Podlaski czy Kasia Szaulińska to są właśnie osoby, które były razem ze mną w połowie, z którymi do dzisiaj mam kontakt i z którymi, z którymi jesteśmy w literaturze i trochę po za literaturą. No dla mnie akurat pracownie to zawsze były takie momenty wytężonej pracy, wielkiej frajdy, ale zawsze jak wracałam, to chciało mi się pisać. Teraz spotykamy się w Dźwirzynie koło Kołobrzegu. Przez parę lat Kołobrzeg był z kolei sercem festiwalu. Jak on się zmienił po tych przenosinach z gór nad morze? Ojejku, zmieniło się bardzo, bardzo, bardzo dużo. Trochę się śmialiśmy, że już nie jesteśmy w takiej partyzanckiej, harcerskiej formule, w jakiej, w jakiej byliśmy, kiedy ja przychodziłam do Biura Literackiego. Co to znaczy partyzancka, harcerska formuła? Partyzancka, harcerska, harcerska polega na tym, że ym, zdarzały się takie lata, że część z nas ym, z balkonów widziała porostawiane namioty, bo wiadomo, no, przyjeżdżali studenci, przyjeżdżali licealiści i zresztą ja sama wtedy też byłam na studiach i często nie było nas stać na to, żeby, żeby opłacić tam cztery dni w hotelu, więc no już teraz Sienna, może tego nie słyszę, ale waletowaliśmy, spaliśmy po kilka osób w jednym pokoju po to, żeby, żeby jakoś ograniczyć koszty na przykład. Ale no akurat taka drużyna, którą, którą ja wtedy poznałam, no to dzisiaj są dorośli ludzie z kilkoma książkami i dziećmi na kontach najczęściej, więc na pewno my się zmieniliśmy. Myślę, że też w ogóle zmieniło się to, jak Biuro Literackie zaczęło myśleć o zbrataniu literatury z innymi formami, bo wcześniej nie mieliśmy takiego otwarcia, pojawiały się pierwsze książki Pamiętam, jak Ela Łapczyńska przyjechała ze swoim debiutem z Bestiariuszem Nowochódzkim, czyli pierwszą taką prozatorską książką, która zrobiła taką karierę w biurze. No w tym roku to już w ogóle jest po prostu hit. Mamy filmowców, mamy ludzi, którzy piszą scenariusze teatralne. Więc ja też jestem bardzo ciekawa tego spotkania, bo już nie jeden projekt na pracowniach Biura Literackiego, a bardziej w kulisie albo wieczorem się zarzęgnął i gdzieś tam znalazł swój początek. Jest na to takie brzydkie, branżowe słowo, którego nie lubię. Networking, a to jest artworking moim zdaniem i Working. Working, bo z biura czasami wychodzą bardzo nieoczywiste. Raz, że związki, małżeństwa, dzieci się tu rodziły i dzieci się tutaj pojawiały, to raz. A dwa, to właśnie takie, takie współprace artystyczne. A to, że jesteśmy nad morzem, jest jakimś bonusem? Czy powoduje, że ta zwarta grupa, która w Dolinie Górskiej trzymała razem, rozpierzcha trochę po plaży? Myślę, że się rozpieszchała trochę na poprzednich edycjach, dlatego, że migrowaliśmy i bardzo musieliśmy się poruszać pomiędzy Ercekiem w, w koło a pomiędzy hotelami, w których były pracownie. Dlatego ja w tym roku bardzo się cieszę, że większość wydarzeń festiwalowych dzieje się na miejscu w Dźwirzynie w hotelu Senator, bo mam wrażenie, że właśnie ten taki wspólnototwórczy aspekt festiwalu uda nam się na nowo jakoś zbudować i, i trochę odzyskać, bo mam takie wrażenie, że, że były takie momenty, kiedy po prostu przez to, że trzeba było jeździć i że trzeba się było przemieszczać, to wszyscy byliśmy tym trochę zmęczeni. A teraz myślę, że ta edycja może mieć dzięki temu zupełnie inny wymiar, a może... No, zawsze jeździliśmy z butami w góry, w plecaku albo w walizce, żeby pójść na górską przebieżkę. Czasami było bardzo zimno albo na przykład była taka mgła, że nie widzieliśmy na dwa metry do, do przodu i trzeba sobie było te góry odpuścić. Też dlatego, że czasami nie było na to czasu, bo pracownie i w ogóle program festiwalu był taki bogaty. A teraz, co prawda w tym roku chyba nie ma Pauliny Pidzik, ale są grupy morsowiczów. I morsowania od pierwszej edycji, która była w Kołobrzegu, były organizowane godzina 5.30 rano, wbieganie, wybieganie i zawsze jest grupa, która rano a potem wieczorem zbiera drużynę dowodną. I to są zawsze osoby, które mają doświadczenie w morsowaniu, więc w razie czego mówią spoko, damy radę, będziemy was po prostu ratować, wyciągać. Ehm, ja się jeszcze nigdy nie odważyłam, bo nie jestem morsowiczką. Ja wolę, jak jest mi ciepło, ale no bycie przy morzu, zresztą w zeszłym roku na przykład część pracowni Przemysława Wawczarka działa się na plaży. No więc na pewno może to jest po prostu no, taki nasz dodatek, taki nasz walor dodatkowy, którego nie planowaliśmy. I jako osoby, które przy przyjeżdżały na festiwal, a jest i bardzo je dzięki temu kochamy. A jeśli chodzi o tegoroczne premiery, jest taka, która okazała się dla ciebie szczególnie ważną książką? Tak. I to są dwie książki zagraniczne. To są dwa tłumaczenia. Jedne z nich to Historie równoległe Petera Nadasza, który przyjeżdża w tym roku. No wielki Węgier i pretendent do Nobla od wielu, wielu lat. W tłumaczeniu Elżbiety Sobolewskiej ukazała się jego książka Historie równoległe. Właśnie to będzie trzyczęściowa wielka taka epopeja. Oczywiście wcześniej ukazała się Pamięć to jest niesamowita książka. Myślę, że jeżeli komuś potrzeba takiej dobrej powieści literatury światowej, z takim szerokim rozmachem i szerokim światem, to historie równoległe będą wielką przygodą dla takiej osoby. A druga to jest w tłumaczeniu profesora Tadeusza Sławka książka poetycka Polimian Artemida pocieszycielka. To jest wyjątkowa książka, niesamowita, bardzo mądra, bardzo czujna, niesamowicie przejmująca, opowiadająca o takich wymiarach kobiecości, ale też próby jakiegoś ocalania siebie w bardzo zmieniającym się i pędzącym świecie i tego, jak funkcjonuje się też na styku narodowości, cyfrowości, pracy z językiem, w ogóle pracy z poezją i, i tego, do czego poezja może nam się przydać i, i dlaczego czasami wiersz jest konieczny. Ostatnie pytanie o skalę tegorocznego festiwalu. Przyznam, że z doświadczeń rozmów z poetami wiem, że to są często osoby delikatne, wrażliwe, no właściwie zawsze, ale też trochę introwertyczne, ten festiwal ma doprowadzić do spotkania plus minus 400 osób. Jak to widzisz? Ja myślę, że z zewnątrz to faktycznie może onieśmielać i takie liczby mogą w kimś budzić pewien niepokój, ale myślę, że kiedy się tutaj przyjedzie, i się zobaczy, że wszyscy funkcjonują bardzo prywatnie i że wszyscy widzimy się razem na śniadaniach i że wszyscy zagadujemy do siebie pod windami i że funkcjonujemy razem i że nawet te takie wielkie nazwiska, które czytamy od lat albo od dekad, okazują się bliskie do pogadania i ten dystans się dzięki temu, że wszyscy jesteśmy tutaj razem mocno skraca. Wiadomo, że ja sama jestem często tym onieśmielona, i, i, i czasami też widzę, że komuś może być trochę niewygodnie gdzieś tam z boku i ja tu mówię co roku i teraz też to powiem. Jeżeli Ktoś czuje się niekomfortowo albo na przykład trochę nie wie od jakiej strony sobie znaleźć jakąś grupkę, przy której się poczuje bezpieczniej, to słuchajcie, ja nazywam się Tosia Tosiek, jestem dosyć wysoka, widać mnie z daleka, możecie do mnie podejść, możecie do mnie zagadać, powiedzieć hej, ja jestem taką osobą, która jest pierwszy raz na festiwalu, nazywam się tak i tak i po prostu się poznajmy do spotkań i rozmów zachęcała i ośmielała Antonina Tosiek. Dziękuję bardzo i zachęcam jeszcze do udziału w jutrzejszej dyskusji o sztucznej inteligencji i jej relacjach z literaturą. A do nas w festiwalowym studiu dołączyli kolejni goście. Justyna Bargielska, poetka, prozaiczka, autorka dramatów, której tom Kubek nad tsunami idzie przez nasze pole literackie z, z siłą prawdziwego tsunami. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A także autor debiutanckiego tomu. Zobaczymy, jak będzie, będziemy śledzić jak będzie muszło, ponieważ Tom nosi tytuł Tracking Przesyłek Poleconych. Michał Janik, jego autor, jest moim Państwa gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. To inauguracyjny festiwalowy wieczór, więc pierwsze pytanie dotyczy właśnie festiwalu Biura Literackiego, który, jak już Państwo słysza, i różne miało ten festiwal nazwy. Pamiętacie swój pierwszy festiwal, Justyno? A pierwszego nie pamiętam, ale pamiętam pierwszy, podczas którego byłam absolutnie przekonana, że nie wyjdę z niego życia. Żywa, ponieważ Burszta wymyślił wtedy taką super fajną huśtawkę na scenie i było nas trzy, Jasia Miller, jakaś jeszcze poetka i, i, i ja. I Burszta bardzo chciał, żeby, żeby ktoś usiadł na tej huśtawce. A ta huśtawka wyglądała tak, jakby to była po prostu huśtawka. No, następnym, następnym etapem po tej huśtawce jest kostnica, tak? Ja pamiętam, że siedziałam na tej huśtawce, starałam się wyglądać wdzięcznie, starałam się czytać, starałam się odpowiadać na pytania. I założyć Staram... nogę na nogę? Nie. <laughs> Trzymałam nogi, tak? Wiesz, w pogotowiu, tak jak w samolocie, który pikuje do dołu. Tak? Także tę huśtawkę pamiętam bardzo dobrze. Miałam wtedy na sobie białą sukienkę firmy Bay Insomnia i blond, włosy krótkie. I to był Wrocław. To był Wrocław. Tak mi się wydawało. A ty, Michale, byłeś wywrotnie, no za Wrocławiu młody nie jesteś. Byłem. No, wiele za młody. Pierwszy festiwal, jaki byłem, biura literackiego, był cztery lata temu w Koło Brzegu. To było wtedy we wrześniu. No, mm, Dostałem się od razu do pracowni połowu. Czyli od razu przygotowałem książkę. To było dla mnie w ogóle zaskoczeniem, bo wcześniej nigdzie nie wysyłałem e, swojego projektu pierwotnego. E, myślałem, że najpierw maksymalnie dostanę się do pracowni przed debiutem. Jednak jak, szczęśliwym trafem się udało. No, wspominam to e, jako pierwsze poznanie w ogóle środowiska takiego poetyckiego na żywo. Pierwsze przyjaźnie typu z Przemkiem Kralem, który też ostatnio wydał swoją książkę poetycką i intensywny czas, dużo spacerów i plaży. No, to chyba to jest jedna z najważniejszych, zresztą Antonina się też o tym mówiła, najważniejszych elementów festiwalowych, że ludzie się spotykają i, i po prostu razem coś, a czasem osobno, ale no, wspierają się samą obecnością. Ja tak się zastanawiałam, czy kto więcej ryzykuje, dlatego że o tym w ogóle rzadko się myśli w kontekście poezji, że to jest ryzyko, że to wymaga odwagi. Myśli się sława, raczej nie pieniądze, no, ale sława. I i to ty, ty, Justyno, debiutowałaś. Sprawdziłam w Wikipedii 2003 rok Dating Sessions. Czy miałaś większe poczucie ryzyka wtedy, czy teraz, kiedy kubek nad tsunami wychodził po tylu tak bardzo docenianych książkach? No ja mam ten luksus, okropny luksus, że właściwie każda książka, jaką wydam, jest doceniana. No właśnie. No, więc... no właśnie. I zastanawiam się, czy to nie powoduje, że presja rośnie. Nie, presja absolutnie nie rośnie, a, ale rośnie może takie poczucie, że chciałabym zrobić wreszcie coś dla siebie. Coś, co ja uznałabym, że jest warte, warte jakiegoś ryzyka, że, że, że ja sama, samej sobie mogę ten order dać, tak, że tutaj Justyna zrobiłaś rzeczywiście coś, czego wcześniej nie robiłaś. tak? Bo to jest bardzo ważne dla, dla autora, żeby jednak starać się za każdym razem zrobić coś więcej. albo coś coś inaczej, albo żeby no, no, jakkolwiek przesunąć te granice, tak? Bo jeżeli nie przesuwa, no to się nie rozwija. Jak się nie rozwija, no to, no, to, no, to się zwija, tak? A, a, a bardzo nie chce się zwijać w swojej literaturze, zresztą nie tylko w poezji, więc no, myślałam w, w ten sposób raczej o, o, o tej książce, a to, że powstawała ona tak, jak powstawała i, i, i w kooperacji, w jakiej powstawała, to, to był tak naprawdę przypadek. To, to... Znaczy o kooperacji, nie będę cię o to pytać, chociaż mam ochotę, nie, nie ale nie już wiem. trochę o to odpowiadałaś już w rzeczy, GPT tak, i tak, tak dalej, tak, więc, tak, tak, ale tak, to tak, tak, Bardziej tak naprawdę samo doświadczenie, że jest to w dużym stopniu książka elegijna, to jest, czy... to jest coś niesamowitego. Ja nie mogę. Ja to, ja to powiem, dobrze, dobrze mów. wszyscy mówią, że to jest książka elegijna, wszyscy mówią, że widzą tam figurę matki, widzą tam figurę, nie wiem, siostry, widzą tam figurę, nie wiadomo kogo jeszcze zawsze jest to żeńska figura i nikt nie widzi, że trzy czwarte z tych wierszy to są erotyki. Przecież to jest normalnie, kurde, książka o miłości dwóch dziewczyn. Pierwszy wiersz tak ustawia, ale później zaraz się pojawia kamień grobowy. No, to no, może bo, bo dlatego... po drodze jednej dziewczyni umarła matka, tak? No to, to są takie facts of life, nie? To no, wiadomo, ale no, ale mimo wszystko ta miłość. I, jak, jak widać, ten pierwszy, ta nitka czerwona na no, nadgarstkach no. okazała się, wiesz, troszkę delikatniejsza niż ten kamień grobowy, który pojawia się nie zaraz. Nie rozumiem tego, nie rozumiem tego, ale dobrze szanuję. Natomiast staram się już rzeczywiście wyprowadzać czytelników z błędu i tłumaczyć im, że to nie jest tylko Śmierci, że Barbierzka wreszcie. Po 13 latach znowu napisała książkę miłości. Zresztą to jest bardzo dowcipna też książka, pełna sarkazmu i ironii. I to jest zresztą coś, co łączy te dwie książki bardzo doświadczoną i bardzo znaczy nie bardzo po prostu debiutancką. Michal, dla ciebie to było poczucie jakiegoś ryzyka? Wydać książkę czy takiego ulgi i suk sukcesu nareszcie jest, udało się, tylu ludzi chce, a mnie się udało. Nie, bardziej ryzyka niż ulgi to ryzyko cały czas odczuwałem, bo książka jest skonstruowana w ten sposób, że każdy wiersz jest trochę w innej stylistyce i obawiałem się, że przy percepcji tej książki będzie to odebrane jako brak jednolitego głosu wyrazistego i będzie to po prostu przepadało. A przy debiutach jest ten kłopot, że ciężej nawet w Polsce jest wydać drugą książkę potem często niż, niż pierwszą. Jednak te, te konkursy na debiuty dają taką możliwość. Tak, premia za y, debiut. A to jest ważne, żeby być czytanym. Wypatrujesz recenzji albo słuchasz, nawet tutaj być może na festiwalu jest taka szansa, że przyjaciele powiedzą ci, yy, pierwsz... jak poszło. W pierwszym miesiącu na pewno dużo bardziej niż później, przyznam. A to jest dla ciebie ważne w ogóle? Jak właśnie będziesz czytany? Tak, ale nie jakoś, że nie wiadomo jaką yy, wagę do tego przywiązuje. No. Wiem, że y, na przykład podoba mi się w odbiorze tej książki, że y, jest dużo osób, które y, inny wiersz y, od, wskazuje, wskazuje jako, jako ten, ten y który y jest lepszy. I właśnie o to chodziło. Bałem się takiej sytuacji, że ktoś powie o, te trzy wiersze są w porządku, a reszta jest dużo gorsza od reszty. A Ty, Justyno, no na pewno masz poczucie bycia czytanym. Przyznam, że w ogóle dla mnie to, że w dodatku plus minus do pospolitej znajduje się recenzja książki poetyckiej, to i to polskiej książki poetyckiej... Ale to, to już jest drugi, drugi raz w mojej karierze, bo dziecko zdarów też wtedy się tam było... Tak, no, ale cieszmy się... Nie, wiem po, powiem, polityka... ci, że co, co mnie bardziej cieszy. Mnie bardziej cieszy to, że w zeszłym roku, pod koniec roku, portal Spiders Web, czyli taki poświęcony technologiom, wymienił moją książkę jako jedną z dwunastu, jako jedną z dwunastu wydarzeń technologicznych Ubiegłego, ubiegłego roku, najważniejszych. Więc to jest dla mnie, wiesz, coś, coś nowego. rzeczywiście coś... i opuszczasz pole literackie taak, i wyprawiasz się na inne ziemię. Wreszcie, tak. No, tak. I to jeszcze gorzej, bo nie tylko pole literackie, bo powiedzmy, może prozaik ma dużo więcej możliwości. Natomiast poeta, no no, on, no, no, no poeci są o ograniczeni bardzo w swojej, swojej, swojej ekspresji, umówmy się. A tutaj się okazało, że wcale nie aż tak ograniczeni. No, z tym ograniczeniem to pewnie Tomasz Lipiński będzie być może dzisiaj yy, polemizował okay. na, na scenie. Będzie z nim spotkanie. Ja tymczasem chciałabym was poprosić o przeczytanie wiersz dlatego, że yy, nasza publiczność, państwo, yy, nasi słuchacze yy, nie mogą być tutaj w tym momencie z nami w Dźwirzynie. Nie wiadomo, czy dotrą w najbliższych dniach, więc dajmy tę przyjemność. Justyna. Ja pierwsza, tak? Tak. Dobrze, tak. dobra. Ach, jesteśmy kanonem, a to jest nasz fandom. Witaj w nowym sezonie, jak liść, który właśnie opadł na dłoń, a jest środek zimy. Jak spojrzenie w szyby pociągu nocą, a jednak coś widać. Jak dzień, w którym sięgnęłam po białko, a białko sięgnęło po mnie. Jak poranek, kiedy zdecydowałam, zostanę Bogiem nowego świata, a świat odpowiedział, mech, czemu nie? Jak popołudnie, kiedy powiedziałaś, raczej nie interesują mnie Chiny, ty mnie interesujesz, więc chodź tu, bo nisza, niż wokat. I świat się dopasował i oddał nam chipsy. Tutaj wiersz, który być może m, będzie dobrym m, podbudowaniem tej, te, tej informacji, że jest to wiersz, że jest to, to miłosny. Tak, no zwracam uwagę na to sformułowanie nisza, niż wokat, tak? No. <śmiech> Michale? Przekonanie. Ławki jawią się jako próbki sklepów meblowych. Stare wersje powszechnej metody. Później z tego wyścigi wózków sklepowych wdrożone dla kokpitnej wygody. Szafki, łóżeczka, podłogi, jasne. Mogłem dać sobie spokój, przestać. Choć lubię siadać na ławeczkach, mieć wzrok na wysokości sedna. I przez chwilę być w machinie życia, nie jedynie w jej opisie. To trwało długo, za długo, mniej więcej ile dziecko rośnie w przekonaniu że słowa, których nie wypowie, formują gniazda szerszeni. Miasto słało tramwaje jak lasso, numerowało kolejne, milion sugestii. Kochający, rozezmarły na świetle, mogłem zabrać siebie i język, albo zabrać siebie... Jak wiadomo, w dzisiejszej kulturze wszystko łączy się ze wszystkim, ale bez dużego trudu ja miałam tutaj znalezione nitki, na przykład to, jak wiele wierszy rozgrywa się nocą w obydwu tych tomach, a także pewne frazy, które po prostu są godne zapamiętania. Nie wiem, na ile poetom zależy na tym, żeby w wierszach były takie frazy, które zostaną. No Mi bardzo zależy, ja bym chciała trafić na makatki. I tak samo. No więc proszę państwa, tutaj w tych, w tych tomach są frazy. Jeśli zachęcam do sięgnięcia osobiście. Ja sięgam tutaj po tom Michała Janika, tracking Przysyłek poleconych, gdzie na przykład jest taki otwierający dwuwers, las szywa horyzont, tę drobną ranę, przez którą skaczemy w przeszłość. No, proszę Państwa, ale nie tylko to łączy moich rozmówców. Będzie im również towarzyszył na scenie podczas prezentacji Jerzy Mazol, który dołączył właśnie do nas. Dobry wieczór. To znaczy ja dołączyłem wcześniej jak tylko to się zaczęło, ale nie wiem czy literatura to nie jest muzyka, a poezja to jej esencja, tak to odbieram. A Czyta pan te książki, zanim będziecie razem na scenie muzykować słowno pytanie. No, wiadomo, że nie wszystkie, tak jak oni nie słuchają mojej muzyki. Oh. Jest pewne, pewne realium e, możliwości i, i chęci. No. Można też powiedzieć, że jazz jest improwizacją i jakby jest reakcją trochę na to, co się dzieje. Pewnie też, właśnie, pytałam o to dlatego, że zastanawiam się, jak się szykuje muzykę, która ma towarzyszyć wierszom, to na ile ona musi być przygotowana, a na ile musi współgrać z tymi osobami, które czytają, z tym, co wybiorą na dany wieczór. Szczerze? Ja odpowiem tak, m mam taką wytwórnię, która nazywa się Mazoleum e i to jest wytwórnia, która nigdy nic nie wydała, ponieważ muzyka improwizowana, nagrana e jest martwa, a wydana jeszcze bardziej martwa, więc jeśli myślimy, że poezja i słowa, które tutaj powstają w pewnym kontekście, czasie i miejscu, jest jednak na nowo odczytywana, to ja mogę grać muzykę improwizowaną do tego. E, lubisz już tym doczytać muzyką na scenie. No co ja mam teraz powiedzieć, przepraszam. No, siedzimy na jednej kanapie, mm. tak jak mm. ja <śmiech> myślę, nie lubię. Ale są ludzie, którzy odmawiają. Nie, nie, nie, ja nie odmawiam. A no, właśnie może ja to ja jest tak. takie miejsce, możesz publicznie odmówić. Nie, nie odmawiam. Nie, ja, ja kocham... Siedzenie na kanapie czy muzyki. <śmiech> nie, będę czytała, poradzę sobie z muzyką, poradzę sobie z panem muzyką, poradzę sobie z każdą muzyką. Spróbuję milczeć. Nie, naprawdę, będzie dobrze, będzie dobrze. Będzie pan zadowolony. Świetnie, ja też. Ja nie miałem jeszcze okazji i w sobotę się przekonam, czy lubię. A słuchałeś prezentacji właśnie takich łączonych, gdzie dwoje artystów, w sumie dwa światy, jeden teoretycznie zobowiązany do towarzyszenia, ale wcale nie zawsze też to tak wygląda. Tak, słuchałem. I to... jak wrażenia, to, że muzyka raczej pomaga, czy właśnie przyćmiewa wiersze? Uważam, że w większości przypadków pomaga. Wiadomo, że są takie, w których jest odwrotnie, ale większa część jest pozytywna. No ale na tym chyba polega sztuka e, towarzyszenia. Nie powiem akompaniamentu, bo, bo to jest jakby wtrącenie niepotrzebne. Ale pamiętam, że kiedyś wracałem gdzieś za granicę i kolega z Wrocławia, który potrzebował... E, jak jobu, dżobu, czyli grania, e, poprosił mnie, żebym zagrał wracając na slamie poetyckim. I to było dla mnie niezwykłe doświadczenie, bo zwykle gram albo z partytury, albo z nut, albo improwizuję, a tutaj jednak to nie jest e, przestrzeń e, obojętna. To jest poezja, więc graliśmy i na koniec kolega tak się rozpędził, był trochę oszalały, że tak powiem, i zaczął grać jakiś tam mój utwór taki z lat 90. Pieśń o smutnym Rumunie. I się okazało, że sala zaczęła ten tekst śpiewać, czego ja nie podejrzewałem razie <grym> e, I to byli sami właśnie pojeci, których ja, którymi byłem zachwycony. Za, bo, bo w ogóle nie wiedziałem, że coś takiego się stanie. To nie był żaden tribiut dla mnie, tylko nie wiedziałem, że jakiś mój tekst totalnie wy, wyimprowizowany. Dla tych ludzi miało znaczenie, bo dla mnie miało znaczenie to, że biorę udział w ich kreacji i w tym, co, co robią. Nie? Więc to mnie na stałe przywiązało do takich propozycji, kiedy mówią o nim burszta, nie mówią nawet jego imienia. Zaprosił, to ja mówię, dobra, spróbuję jeszcze raz. A to było dwie dekady temu, to, to wydarzenie, o którym mówię, więc czuję się zaszczycony. Myślę, że to będzie kilka fantastycznych dni tutaj z obcowaniem i z poezją i z muzyką. Zachęcam Państwa, jeżeli mają jeszcze Państwo możliwość, zbliża się weekend, można do nas nawet tak okazjonalnie dołączać. Te spotkania są w dość stałych porach, 12.30. To jest dobry hotel, ma lądowisko dla helikopterów. Gdzie? No, proszę Państwa, nawet jeśli nie je helikopterem, na dzisiaj wylądować? spacerem z koło brzegu, to mogą Wiecie, Państwo do nas dołączyć. 12.30, 14.30, 30. to są te najważniejsze godziny festiwalowych wydarzeń. Transport literacki w Dziwirzynie koło, koło brzegu trwa w zasadzie do niedzieli, a do soboty tak na pełnej parze. Bardzo serdecznie dziękuję. Justyna Bargielska, Michał Janik, Jerzy Mazal byli moimi ostatnimi dzisiaj gośćmi w audycji o wszystkim z kulturą. Ja również mówię już Państwu do usłyszenia w tym Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich. Mam nadzieję, że mają Państwo również poczucie, że wspólnie trochę poświętowaliśmy literaturę, jej istnienie i jej rolę w naszej codzienności. A na zakończenie, żeby się wprawić już w trochę w nastrój tych nadchodzących spotkań, posłuchajmy optymistycznej niewiary Jerzego Mazola.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 Czekam na Państwa w piątek o dziewiątej. Dawno, niedawno, Magdalena Łoś. Autopromocja